Wielu pobudek. No jak, pewnie, że najedzony. Ale zostało coś jeszcze, prawda? faktycznie, jeszcze bym sobie zjadł troszeczkę serniczka. No, no, dobry był. Dobry. Czy ja jadłem serniczka w te święta, tak swoją drogą? Właśnie zacząłem się zastanawiać. Dobrze, mamy siódmy dzień kwietnia. Mamy wtorek. Wtorek już po świętach. Dzisiaj jeszcze niektórzy tak, wiecie, się rozpędzają, żeby wejść w dzień, taki bardzo krótki, a niektórzy już, pff, zderzyli się ze ścianą. Herman Donat. Oni pewnie dzisiaj, nawet jeżeli są w pracy, to mają troszeczkę odpuszczone, tym bardziej Donat po świętach. Kto by nie zjadł, kto by nie polubił Donata po świętach. Maria Józef i Jan Chrzciciel mają dzisiaj imieniny Ten zestaw się podoba bardzo dla mnie Międzynarodowy Dzień Domków Lalek, Światowy Dzień Zdrowia a także Dzień Pracownika Służby Zdrowia Dzień Bobrów i Dzień Niewidzialnej Pracy. Dzień Bobrów to mnie w ogóle zastanawia. Dlaczego właśnie dzisiaj? I, i, nie ma żadnej informacji, dlaczego właśnie y, dzisiaj tenże dzień, chyba, że y, dzisiaj jest jakiś dzień Bobrzy i Tamy także. Może Bobry dzisiaj tamują pracę i dlatego ona się staje niewidzialna i wszystko się układa w jedną całość. Ale co do niewidzialnej pracy, tak naprawdę to chodzi o aktywności wykonywane w ramach rodziny i wolontariatu. Także pamiętajcie o tych osobach, bo ta praca, choć niewidzialna, to bez niej coś mi się wydaje, że byłyby bardzo widzialne straty. A za chwilę Przegląd prasy. Trochę chyba mnie obśmiali na końcu. No ale kto się będzie śmiał ostatni, to wyznaczy, kto się śmieje, tak naprawdę. Gazeta Wyborcza, od niej z kolei zaczynamy. W niedzielę wybory na Węgrzech. Orban brzydko się chwyta o powieściu o ukraińskim ataku terrorystycznym na gazociąg i próby prymitywnego przekupienia wyborców. Partia rządząca Węgrami na ostatniej prostej usiłuje odwrócić coraz gorsze dla niej sondaże przed niedzielnymi wyborami. No. Swoją drogą, to naprawdę brak korekty wyborczej to jest coś strasznego, bo tutaj zamiast przed wyborami jest przez wyborami. I dodam, jest to lit na pierwszej stronie dzisiejszego wydania. Trochę po łapkach powinni dostać. Gazeta Wyborcza tutaj właśnie o wyborach na Węgrzech, no bo faktycznie yy, większość sondaży wskazuje na to, że to Tisza i jej lider Peter Maciar yy, mają znaczną i to nawet 25% przewagę nad Fideszem, chociaż wydaje mi się, że te 25% to mogą już być takie naprawdę przegięte dane, ale no, na pewno Wiktor Orban jest zaniepokojony. No i się okazało nagle, drodzy słuchacze, i to w niedzielę, w czasie świąt wielkanocnych, to co przewidywało wiele osób, że doszło do imby. Prezydent Serbii, Aleksander Wucic ogłosił, że na północy kraju przy gazo gazociągu dostarczającym rosyjski surowiec na Węgry odkryto ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. No i od razu, że terroryzm, że to wpisuje się w serię ukraińskich ataków w ostatnich tygodniach, a Orban oświadczył, że skierował wojskom do ochrony części gazociągu na terytorium Węgier. Niektórzy yy, analitycy zastanawiają się, czy to nie jest wstęp do tego, żeby yy, pan Orban wprowadził na przykład stan wyjątkowy który może doprowadzić do tego, że wybory zostaną przełożone. Poza tym chodzi chyba również o mobilizację elektoratu pokazujący, kto jest wrogiem Węgier przynajmniej zdaniem pana Orbana eee, no i jak to będzie wyglądało, przekonamy się wszyscy w najbliższą niedzielę. Wtedy to właśnie wybory na Węgrzech i okaże się, czy po 16 latach Wiktor Orban i jego partia Fidesz stracą władzę. No i zdjęcie z misji Artemis II, Orion po drugiej stronie nie ma co się dziwić, że y, ta informacja znajduje się na pierwszej stronie Gazety Wyborczej szkoda, że to nie jest główna informacja na jedynce Wyborczej, ale już nie będziemy się czepiać. Około godziny 6.41 czasu polskiego wszedł w księżycową strefę wpływu grawitacyjnego. Znalazł się 65 tysięcy kilometrów od Srebrnego Globu. Już wam mówiliśmy, że pobili zresztą rekord odległości od Ziemi, pobijając ten rekord sprzed 54 lat. I czy ja teraz na szybko znajdę informację? No tam o parę tysięcy kilometrów. O, tam parę tysięcy kilometrów. No tam przy Při... Kto by zauważył różnicę tak naprawdę. To gazeta wyborcza. Z kolei jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, czekajcie, bo ja tutaj muszę teraz chytnąć, proszę bardzo. Własność. Dlaczego ta misja Artemis 2 w ogóle ja myślałem, że wszystkie gazety będą o tym trąbić i że ja nie będę miał za bardzo o czym gadać, a tutaj się okazuje, że w ogóle Rzeczpospolitej to w ogóle nie ma informacji na ten temat. Nie? To jest coś niesamowitego. Własność w skali 3D. Za to jest na jedynce Rzeczpospolitej możliwość ustanowienia odrębnej własności nad trasą łazienkowską czy koleją średnicową, Warszawie pozwoli na pozyskanie olbrzymich terenów inwestycyjnych. O co chodzi? Ano o to chodzi, że projekt jest na finiszu projekt, który ma doprowadzić do tego, że prawo do własności i nieruchomości nie będzie na stałe związane z gruntem, bo własność przecież nie musi być jednowymiarowa, może być trójwymiarowa. Obejmować to, co na ziemi, pod nią i nad nią, w powietrzu. Gdybyśmy mieli prawo odrębnej własności pozwalające budować nad torami kolejowymi czy pod budynkiem, który należy do innego właściciela, do centrum Warszawy wyglądałoby dziś zupełnie inaczej. Przestrzeń nad terenami kolei średnicowej jest salonem stolicy, który w tej chwili się marnuje. Ubolewa Michał Leszczyński z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. No to przygotujcie się, że nad waszym blokiem jeszcze blok powstanie. I czy jak to z tymi blokami będzie? Zobaczymy. Rzeczpospolita, zapraszamy do lektury. Na jedynce również o tym, że mieszkanie bez wkładu jest jak biały kruk, czyli o sytuacji, e, kto może skorzystać z programu mieszkanie bez wkładu własnego. I mogą skorzystać, uwaga, ty, ty, ty, ty, nieliczni klienci. Tak, najwięcej nowych lokali mieszczących się w limitach jest w Poznaniu. Właściwie nie ma ich w Krakowie. Tak wynika z artykułu przygotowanego dla a raczej z analizy przygotowanej dla Rzeczypospolitej i z tego, to z tejże analizy powstał artykuł, na który was zapraszamy, do którego was zapraszamy zerkamy dalej, no to teraz co dzień gazeta prawna tutaj z kolei o tym, że nie należy liczyć na niższe stopy dlaczego? Wojna w Iranie, kryzys paliwowy, no i to wywołało, że jastrzębie w bankach centralnych się odezwały i gołębie fuh, zostały przegnane zrobiły tylko takie grrr, a jastrzębie mocno zanurkowały i okazało się, że odbiło się to na notowaniach obligacji. Straty na nich ponieśli również krajowi inwestorzy. Nie ma co się dziwić Sytuacja międzynarodowa zawsze w dosyć spory sposób wpływa na sytuację. Chociażby właśnie na rynku kredytowym. I trzeba więcej punktów zwrotu, czyli o tym jak to wygląda nasza sytuacja z systemem kaucyjnym. Zbyt mała liczba punktów zwrotu butelek i puszek. To jest największa słabość systemu kaucyjnego. Tak przynajmniej wynika z sondażu przygotowanego na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Narzeka na to 28% ankietowanych 18% nie widzi żadnych przeszkód W korzystaniu z obowiązującego od pół roku Systemu i badanie potwierdza Że przyjął się najlepiej w dużych miastach No kto by się spodziewał Kto by się spodziewał, że system kaucyjny Przyjmie się najlepiej właśnie w dużych miastach Dziennik Gazeta Prawda Nie tylko w dużych miastach, ale także na naszej antenie A głos wielkopolski z kolei lokalnie I nie tylko, ponieważ tak Zacznijmy lokalnie, chociaż z problemami dla całego kraju Kłopoty FPS z wagonami Dla PKP miały wozić Polaków Do Berlina do Wiednia i jeździć nawet 200 km na godzinę, a za granicę Polski nigdy nie wyjechałem. No i okazuje się, że faktycznie mamy problem. Poznański zakład, jedyny produkujący nowe wagony pasażerskie w Polsce, dostarczył PKP Intercity 81 nowych wagonów zbudowanych m.in. z myślą o relacjach międzynarodowych. No i się okazuje, że jest problem. Czy problem zostanie rozwiązany? Przekonamy się o tym już niedługo. No i prezes FPS-u na przykład nie. Chcę komentować, czy wagony mają Zezwolenie umożliwiające ich eksploatację Z prędkością 200 km na godzinę Czy takiego pozwolenia nie mają Niebezpieczny pył na osiedlu przyjaźni Mieszkańcy alarmują To pytanie stawiają dziennikarze głosu wielkopolskiego To znaczy o pyle, a mieszkańcy alarmują bez pytania Lechy nie wygrał w białym stoku, Ale zachował miejsce na pozycji Lidera ekstraklasy No i komisja w sprawie Pegasusa kończy pracę Raport jeszcze w tym miesiącu Ja nie wiedziałem, że ona dalej pracuje Serio, naprawdę ja Jakby Wydawało mi się, że ona już dawno swoją pracę zakończyła. To był przegląd pracy, troszeczkę przydługawy, ale kawka już tam nie czeka. To Pluto to co? Po łyżku? Yeah. to promocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Prosimy hranolki. Kto ma sadło to mu snadno. czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.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 Na antenie. Przepraszam Was bardzo. 17 minut po godzinie 8 było, już mamy 18 minut po godzinie 8. Pamiętajcie, dzisiaj mocno wieje: jak zerkacie na termometr, to pamiętajcie, że on może być oszustem w tym przypadku. Albowiem, temperatura odczuwalna będzie dzisiaj zdecydowanie niższa. Nawet jak na termometrach będzie prawie 12, to zaledwie 5 stopni znajdziemy w tej odczuwalnej sferze. Kim jesteś, kim jesteś, panie termometrze? Ja bym się zapytał. O swoje nie odpowiedzą listą nowości. I ich najnowszy kawałek, kim jesteś, no i ten kawałek trafił na listę aferowych nowości. Pamiętajcie, aferakom.pl, a o samym kawałku możemy powiedzieć, że jest to utwór o relacji dwóch osób. Komplikowanej relacji dwóch osób, które pogubiły się gdzieś po drodze i nieostrożnie zbudowały ją na kruchych fundamentach. Brzmi znajomo, no Twoja twarz brzmi znajomo i Twoje relacje także brzmią znajomo. 22 minuty po godzinie 7:61-875-0213. Numer telefonu, pod którym czeka Pluto i Pluto odbierze i powie dzień dobry, a wy powiecie: dzień dobry, Pani Mikołaju. Po pierwsze, Edgar gada głupoty, a po drugie, są korki tu i tu, utrudnienia tam i tam, albo nie ma utrudnień i w ogóle wszystko pięknie, ładnie i, i, i tak dalej. I Pluto wtedy przekaże te informacje i Olga tak za mniej więcej 8 minut przekaże je Wam w serwisie komunikacyjnym. Skomplikowane wiem, ale nie można sobie życia za bardzo ułatwiać. 618750213 czekamy na Wasze informacje. Słuchajcie i nadawajcie. Lgną. Ulice puste, upalny dzień, ubrania w ciszy schną. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy stopni jest 30 plus, kiedy nawet asfalt na ulicach topi się, miasto pozłacane jest, na śni. Wyłania się ty. Jesteś mi ja. Out. Znudzone koty grzeją się, jakby w nie zaklęty czas, wskazówka. Ganasz a z niej wyłania się ty. Jesteś mi ja. Gypsy and the Acid Queen. Jakby co to nie tylko na antenie naszego radia, ale już jutro w sercu wystąpi. Więc jeżeli chcielibyście usłyszeć nie tylko na 98,6, ale także i na żywo, to zapraszamy jutro do miejscówki w sercu na godzinę 20. Dawnośmy się nie widzieli. Tak pisze pisza ekipa Gypsy and the Acid Queen. A tymczasem my zerkamy do tych, którzy już niedługo opanują Poznań. Kto? Będzie zielono. Będzie zielono, będzie wiosennie, będzie niesamowicie. Next Fest kolejny na edycja, już za niedługo. I to naprawdę wielkimi krokami się zbliża, albowiem za yy, 8, za 9 dni. Kyrie są do roboty musimy się wziąć, Pluto. Za 9 dni Next Fest, my mamy dla was zaproszenia, mamy dla was karnety, jeżeli chcielibyście je zgarnąć, no to telefony w dłoni, wysyłajcie sms SMS-y pod numer 7248 w treści wpisujcie afera.next, wasze imię i nazwisko, a także... Yy, odpowiedź na pytanie, pytanie, które brzmi następująco Podaj jednego mało znanego artystę z tegorocznego festiwalu, którego twoim zdaniem wszyscy będą słuchać za rok. No i rzecz jasna, uzasadnijcie dlaczego 7248 koszt wiadomości 2 46 zł 46 no, groszy, a na zgłoszenia czekamy do jutra do godziny 10, bo wtedy to nastąpi rozwiązanie. A na nekście to się widzimy i oj, będzie się działo. I wanna wake up this Wanna wake up escaping through this elevator Wanna get up but I'm a Wanna wake up and get to another station Wanna wake up, escape, but truth Serwis komunikacyjny. Jest 7.30 Olga Grumowicz, zapraszam. Temperatura na zewnątrz wynosi 4 stopnie Celsjusza, a w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 12 stopni. Dziś parasole można zostawić w domu. Sytuacja na poznańskich drogach wygląda następująco. Korki tworzą się na ulicach Lechickiej, Matejki, Hetmańskiej i Starołęckiej. Problem z przejazdem będziecie mieć także przez rondorataje oraz skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Niestachowskiej oraz ulic Bałtyckiej i Gdyńskiej. Ruch na A2 i S11 przebiega bez przeszkód. Komunikacja miejska od dziś funkcjonuje na powrót według roboczego rozkładu jazdy. Występują jednak pewne ograniczenia. Prosowanie linii 123 i 124 jest zawieszone, a autobusy linii 154 wykonują kursy tylko na odcinku rondo Rataje z Pławie. Z kolei na liniach 188 i 198 nie będą wykonywane kursy szkolne. Jeżeli macie więcej informacji o sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213. Radioafera. Rokowo i alternatywnie. I can still remember the number that to my shirt. a smaller shit than this Babe, I'm in love with you Let it be, let it be mistaken And then let it be right I mean, how can it be flaws If the flaws are written down deep inside And maybe they want you just as much, honey, as I want you And maybe they can love you in manners that I can never do But it doesn't mean I don't have my ways yeah. Is it good enough? Can it pass for love? I wanna ride with the baby, till the wheels come off We're a strip club, honey, where the names are real And there were glitches on the screen I promise you, no dirty tricks No choo-choo, crane wrecks We have enough, enough to consume Yet there was comfort and abundance in this room If they change the lock, if ever they change the lock If they change the lock, we just don't give a fuck i can lay my head on every stone When I'm with you, girl, I'll call it home I lose my edge when I miss you And what do I care, just wanna be corny for you I'm the last I'm alive. zergamy do kalendarium. Na zegarach 25 minut do godziny 8. Rześko na dworze, ale chyba sobie... Czy ja zostawiłem otwarte okno? Czy nam jakaś dziura się pojawiła w oknie? Nie wiem. Zaraz to sprawdzę, ale w każdym razie faktycznie jest bardzo rzeźko, A w roku 1938 było bardzo duszno w tej drugiej Rzeczypospolitej, która coraz bardziej y, swoją sanacyjną politykę kierowała w stronę, no taką, malafaszystowską. No i w roku 1938 Sejm RP przyjął ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego. Z kolei w roku 1919 1943 powstała w Warszawie rzecz jasna Polska Armia Ludowa w roku 1995 otwarto pierwszą linię warszawskiego metra Kabaty Politechnika no i, i z tej okazji ja sądzę, że wrócimy do tego tematu i jeszcze zapytamy tak o Hemingwaya Zerkamy jeszcze do kalendarium muzycznego no i tutaj wybieramy się do Wrocławia Drodzy słuchacze, dzisiaj swoje kolejne 18 urodziny obchodzi jeden z najsympatyczniejszych wokalistów na świecie. Macie Kurowicki z zespołu Hurt, który oczywiście wiemy, że chciałby być tak jak Bolek, Lolek i Atomek i chyba pomyliłem tekst, ale również leci ponad chmurami. Maczku, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i zróbcie teraz głośniej.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 każdą środę od 21:00 w Radio Afera. So don't me to Autopromocja Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. You know we turn the party out. And show them what it's about. Without a doubt. Rolling whether you like it or not. Without a doubt. We make it hot. Without a doubt. We keep it heated like stoves in hell's kitchen. If he's a wishin' that they had about the I'm killers on the mission to smash the competition I wet my opposition with words into a sentence To combat your verbal attacks with no assistance I'm too consistent for your brothers to keep pitching. Pay close attention to my verbal composition I keep it distant like my love for the business asks, what is this? Is it real or fictitious? I kill the wise and intelligent well, rebel This rebel is a true conspiracy, battle for world supremacy huh. Timid brothers mimicking, making try to contend with me But me and my staff soon shine like a perfect half moon They you open like a... Public bathroom, paragraph doom The fish is the lyric solicitor Your commissioner keeping it different for my listeners <laughs> Taking no <the> prisoners, <laughs> sealing perimeters Never similar, giving you something that you remember You know we turn the party out a doubt. And show them what it's about Rolling whether you like it or not We make it hot You know we turn the party out And show them what it's about Rolling whether you like it or not Check up from waist to your neck up, so next man you go. You're now the victim of a vocal vocal stick-up. My style will make you get up and down just like a sit-up. To those who want get us, brother, keep your chin up. What up? I roll with winners. Be on beginner. The average tweezers, triggers when your rap style's bigger. How you figure that you could disrespect my art? Knowing true MCs take this life to heart. Let's take it back to the start. Got you kick the the outlaw about to rock, y'all. Now watch my hands go. Fold the nickel, fold black, tainted pearl. With the clever flow, Ember on your radio, Donnie Prosper with the deafness, and the ways of the West is J5 coming. Oh, <laughs> oh, oh, I tak oto się bawimy, drodzy słuchacze. 17 minut do godziny 8. tak pomalutko przygotowuję już przegląd świadka sportowego, ale powiem Wam. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo tyle mogę powiedzieć, bo nie za dużo się działo, więc chyba skupimy się na najlepszej na świecie lidze polskiej piłki nożnej, ale to za momencik, ponieważ najpierw przejdziemy do listy aferowych nowości. Igor Jaszczuk, a do współpracy wziął sobie Ganczarską. Jedną znacie, drugiego znacie, a teraz ich razem poznacie. Kobieta Ptak to singiel, który sprezentowali. Czuję, że wszystko we mnie się zmienia. Otwarte oczy witają świt. Serce wychodzi ze strefy cienia i takie samo nie będzie nic. Witnących marzeń, woń jest ukojna, Ciało powoli nabiera sił Jestem gotowa, jestem spokojna Czekałam na to za wiele dni Dusze wypełnia śpiew Myśli lecą wysoko Promienie słońca wysłały znak na No zaczynamy przegląd świadka sportowego. I kto by się spodziewał, zaczynamy o ty, ty, ty, ty Ekstra klasy. Tak, drodzy słuchacze, za nami już większość spotkań, jeżeli chodzi o 27. kolejkę. Dużo się działo. Lech Poznań nadal liderem po remisie w Białym Stoku. Całkiem niezłym spotkaniu, chociaż oczywiście dziennikarze sportowi twierdzą, o, fotolny poźróż i tak dalej. No tak, bo jak nie padają bramki, to są paździerze. Kryje, naprawdę sprywatyzować dziennikarstwo sportowe i doprowadzić do upadku. Przepraszam, ale. Przepraszam, ale za dużo chyba oglądam Czasem tych pomyczowych wypowiedzi I później się denerwuję W każdym razie, drodzy słuchacze, Raków Częstochowa remisuje z Widzem Łódź GKS Katowice wygrywa z Wisłą Płock Górnik Zabrze z Krakowią 3 do 0 wygrywa W białym stoku remis Lecha z Jagiellonią Jak już mówiłem Termalikę z kolei ucieka spod topora I walczy jeszcze, próbuje chwytać tlen I wygrywa z Piastem Gliwice 3 do 2 Radomiak remisuje z motorem Lublin 1 do jednego. Pogoń Szczecin na własnym stadionie Nie sprostała Legii Warszawa No trzeba przyznać, że jeżeli drugą jak warszawska Legia nie potrafią wygrać, to już chyba nie wygrają z nikim A y, właściciel klubu grzmi i trochę się zaczyna chyba stresować Zresztą zaraz powiem wam jak wygląda tabela Lechia wygrywa w fantastycznym ponocie spotkaniu z Koroną Kielce 4 do 2 Lechia podobno przez godzinę grała wręcz wybitnie A później dała sobie bić dwie bramki Zrobiło się nerwowo, no ale Dawid Kurminowski w 93 minucie y, Zapewnia y, drużynie z Gdańska 3 punkty Czekajcie, bo mi się tabela zawiesiła, no ale już ją od. Wieszamy, tym bardziej, że miło się patrzy Że Lech Poznań jest na miejscu Pierwszym, 45 punktów 3 punkty przed Jagiellonią, Białystok I Górnikiem Zabrze, Zagłębie Lubin na miejscu czwartym Ale mecz mniej, ponieważ to dzisiaj Zagłębie Lubin będzie mierzyć się z Arką Gdynia Jeżeli wygra, to doskoczy na jeden punkt Do liderującego kolejorza Jeżeli chodzi o dół tabeli Termalika niezmiennie na miejscu Ostatnim, 25 punktów, przed nimi Arka I Widzew po punktów 30 Legia Warszawa, 33 punkty Ale przypomnijmy, że tutaj jak Ark Arka wygra, to tam jest bardzo gęsto. Tam jeszcze wszystko może się wydarzyć, nie? Tam drużyny, które przed chwilą biły się, którym co niektórzy mówili, że będą bić się o mistrzostwo, jak Krakowia, mają tylko w tym momencie, jeżeli Arka wygra, trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. czajcie to? Niesamowita jest ta liga w tym sezonie, to znaczy czy to świadczy o jej sile? Nie, raczej właśnie o jej przeciętności, ale emocje są. Dobrze. Legia Warszawa tuż nad strefą spadkową, tuż nad Legią z kolei Pogoń Szczecin i Radzie dom, jak dzisiaj. Zagłębie Lubin z Arką Gdynia, raczej Arka Gdynia z Zagłębiem Lubin i czekamy na kolejne spotkania. Przechodzimy teraz, drodzy słuchacze, do świata siatkówki i nasza Liga Polska siatkówki, rzecz jasna. Zaksa przegrywa 3 do 1 z wartą zawiercie do 22 do 23 i później 20 do 23. To było kolejne spotkanie ćwierćfinałowe, jeżeli chodzi o fazę play-off naszej Polskiej Ligi Siatkówki. Kolejne spotkanie. Dziś tym razem projekt Warszawa zagra z Jastrzębskim węglem. Z kolei, jeżeli chodzi o świat żużla, jak ja już mówię o żużlu, to już ta prawda musi być grubo. Drodzy słuchacze, odbyły się zawody o złoty kask, a raczej finał złotego kasku w Opolu. No i to nie tylko o złoty kask chodzi, ale chodzi o to, kto będzie jeździł w eliminacjach do Speedway Grand Prix oraz Speedway Euro Championship. No i stawka tych zmagań faktycznie bardzo ważka dla zawodników i nie tylko ...tylko dla zawodników, dla klubów i dla wszystkich. No i w eliminacjach do indywidualnych Mistrzostw Świata ...2027 pojadą ...Kacper Woryna, Dominik Kubera oraz ...Piotr Pawlicki. Najlepsza trójka ...finału Złotego Kasku. Pierwsza dwójka ...pojedzie w Grand Prix już w obecnym sezonie. Dla ostatniego z kolei, czyli dla ...Piotra Pawlickiego będzie to szansa na powrót ...do cyklu. A w eliminacjach do Speedway ...Euro Championship 2026 ...te nazwy w ogóle ...to jest jakiś kosmos. Wystartują ...Piotr Pawlicki, Paweł Przedpełski ...i Maciej Janowski... Została jeszcze jedna nominacja, o nią jednak nie decyduje. wynik na torze, nie zdecydował wynik na torze, czwartą przepustkę wręczy według uznania trener reprezentacji Polski Stanisław Homski. Serio, tak, trener stwierdził, o dobra, masz złotą kartę, e, czy dziką kartę, o. Złoty kask, dzika karta, wszystko się zgadza. Oficjalny komunikat Głównej Komisji Sportu Żużlowego w tej sprawie mamy poznać we wtorek. Przepraszam, to jest tak zabawne, bo jakbym czytał takie informacje z pomieszaniem lat 90. w sporcie, dlatego te wszystkie Speedway Euro Championship z latami 70. -tymi. Główna Komisja Sportu Żużlowego. Kyrie Z kim wy współpracowaliście? Dobrze. Drodzy słuchacze, ja tak zerkam, czy ja coś jeszcze mam dla was, ale chyba... Spokojnie. A nie, mam jeszcze jedną informację. Mam jeszcze jedną informację o Krzysztofie Ratajskim, czyli naszym darterze, który zanotował udany występ w turnieju Europe... European Tour 4. Polak pokonał czterech Anglików, w tym dwóch rozstawionych i odpadł dopiero w półfinale po porażce z Dan no, 2 do 7 No, jak widać pan, pan Ratajski stwierdził, że Święta Komu tam na co święta, po co komu Mazurek, po co komu Sernik, on woli sobie porzucać Polski Orzeł e, naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował e, Pogromca Polaka, czyli pan Nopreton, przegrywa ostatecznie finałowej batalii z natanem aspinalem 5-8 I to Anglik okazał się być najlepszym bonachium, ale my naszemu e, eksportowemu derterowi panu Krzysztofowi Ratejskiemu. Nie wiem, czego się ży życzy terterom Nie wiem, celności, żeby środek tarczy był blisko No, jakoś, jakoś tak Dobrze, przebrnęliśmy przez ten przegląd świadkę sportowego Ja sam sobie biję brawo Wam mówię, wstawajcie, bo to już 9-8 minut do godziny ósmej, Więc tak już pomalutku trzeba się rozglądać I spojrzeć to w lewo, to w prawo I powiedzieć, ej, to poniedziałek A później się zorientować, ej, to nie poniedziałek, to wtorek I do weekendu już naprawdę całkiem blisko. Blisko tak samo jak do serwisu informacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałem, że będziemy latać. My? Po co? No, do, no nie wiem, no, że będę, będzie, latane. O. będzie latane. Będzie latane będzie na Politechnice Poznańskiej. O proszę bardzo. To gdzie odlecą? Dokąd odlecą? Skąd odlecą? To, odleci? Dowie, tego się dowiemy za tydzień. Za tydzień dopiero, a w serwisie informacyjnym... Czekaj, z Księżyca polecą. Tak Pluto napisał. To ma coś wspólnego z, z, z Księżycem czy nie? Może. Może. Dobra, wiecie co, wy zawsze wszyscy tak samo ukrywacie, ukrywacie i później każecie czekać na serwis. To ja już nie każę czekać naszym słuchaczom, tylko zapowiadamy, że mamy 3 minuty do godziny 8 i czas na kolejną porcję informacji. Olga Grumowicz, zapraszam. Wielkopolska łączy siły w walce z suszą. W Poznaniu 14 instytucji podpisało specjalne porozumienie. Urzędnicy, naukowcy i organizacje rolnicze mówią jednym głosem. Koniec z, działaniami, z działaniem w pojedynkę. Czas na spójny plan ratowania regionu przed brakiem wody. W Wielkopolsce największe problemy hydrologiczne dotykają jej wschodniej części. Tam też sobie zdajemy sprawę, że bardzo dużo tam jest kopalni odkrywkowych, które niestety też wchłaniają tą wodę. My rozpoczęliśmy już też jak gdyby działania w, na początku 2024 roku, choćby ze spółką ZEPAK, która miała pomóc od tworzyć tą sytuację hydrologiczną w powiecie kolskim. Tam mieliśmy przekierować wodę z oczyszczalni ścieków nowo wybudowanej do właśnie odtworzenia rzeki Wercicy, która wyschła i poprawienie sytuacji hydrologicznej na tym terenie. Mówi zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Plan na walkę z suszą zakłada przede wszystkim zatrzymanie wody w krajobrazie. Oznacza to budowę, nowy, budowę nowej infrastruktury, ale też silną ochronę naturalnych mokradeł. Oprócz inwestycji w terenie, ruszy także kampania edukacyjna. Miasto mówi, my nadajemy Poznań organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Aby wziąć udział w inicjatywie należy najpierw złożyć komplet wymaganych dokumentów i przejść testy psychologiczne. Samo szkolenie trwa 6 sobot. Osoby, które pozytywnie zakończą ten proces, otrzymają zaświadczenie uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodzicami zastępczymi mogą zostać zarówno małżeństwa, osoby żyjące w związkach nieformalnych, jak i osoby niepozostające w związkach. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku o rozpoczęcie procesu kwalifikacji są dostępne na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Wiadomości z Politechniki Poznańskiej. Skrzydła lotnictwa. Pod tym hasłem 14 i 15 kwietnia odbędzie się Ogólnopolska Studencka Konferencja Lotnicza organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Lotnictwem Działający na Politechnice Poznańskiej. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do studentów kierunków lotniczych, ale także do wszystkich pasjonatów awiacji i stanowi pierwszą tego typu platformę wymiany wiedzy na uczelni.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 Komitetu Organizacyjnego Konferencji Bartosz Głasek. W ramach wydarzenia uczestnicy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, posłuchać prelekcji zaproszonych specjalistów oraz wziąć udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnictwo w konferencji, zarówno dla pre prelegentów, jak i wolnych słuchaczy, jest całkowicie bezpłatne. Remonty na Strzeszynie, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na realizację robót budowlanych w obrębie ulic Grochowiaka i Kisielewskiego. W zakres przewidzianych prac wchodzi całkowita przebudowa jezdni i infrastruktury towarzyszącej, w tym chodników, zjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej czy oświetlenia ulicznego. Dodatkowo planowane są prace na ulicy.